Wybiła dziewiąta. Dwójka, jesteś na miejscu. Sergej Żadan. Przed mikrofonem Janka Tyzienko pora na wiadomości kulturalne. Maintain Mountains. Tak brzmi tytuł wystawy, którą można oglądać we włoskim Instytucie Kultury w Warszawie. Ekspozycja jest efektem projektu edukacyjnego, którego celem było zbadanie relacji pomiędzy projektowaniem, środowiskiem naturalnym i wielkimi wydarzeniami sportowymi. Wystawa Maintain Mountains była jedną z oficjalnych wystaw towarzyszących zimowym igrzyskom olimpijskim w zeszłym roku w Mediolanie, w Mediolanie i w Cortinie. Mówi kurator ekspozycji Jan Piechota z Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Przykład Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie pokazuje, że można organizować tego typu wydarzenia w sposób możliwie najbardziej zrównoważony. Jednak skala jest tutaj wyzwaniem, gdyż nie da się uniknąć wpływu, który byłby niezauważalny dla środowiska czy społeczności. Jest to tak duże wydarzenie i tak ogromne przedsięwzięcie logistyczne, że jest bardzo trudno zrobić to w sposób jak najmniej dotkliwy dla osób, które tam żyją, czy zwierząt, które również zamieszkują te tereny i są prawnymi właścicielami gór. Obecnie w dobie zmieniającego się klimatu jest to szczególnie ważne pytanie, w jaki sposób możemy organizować tego typu wydarzenia. Aby obejrzeć efekty projektu edukacyjnego, czyli wystawę Maintain Mountains, jest na to tylko kilka dni. Można ją zwiedzać do 3 kwietnia we Włoskim Instytucie Kultury w Warszawie. A Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach właśnie og ogłosiła nabór do drugiej Gliwickiej Nagrody Literackiej, programu stypendialnego i rezydencji skierowanej do autorek i autorów na początku drogi twórczej. Program ma charakter ogólnopolski, jest zarówno dla osób przed debiutem, jak i dla tych tuż po nim w tym drugim przypadku dopuszczalna jest maksymalnie jedna publikacja na koncie. Nabór jest prowadzony dla trzech kategorii. Poezji, prozy oraz eseju i reportażu. Terminy nadsyłania zgłoszeń na drugą gliwicką nagrodę literacką mija 31 maja. A dolnośląskie lumpeksy, które stają się miejscem odkrywania innych możliwych życi, wehikułem wspomnień, ubrania jako pretekst do rozważań nad kobiecą tożsamością i biografią. Tak prezentuje się nowa książka Karoliny Lewestam. Szmaty stawiają pytania Pytanie o to, gdzie przebiegają granice między byciem dziewczynką, kobietą, a starą babą i czemu tak trudno tym postaciom jest ze sobą się porozumieć. To jest trochę tak, że jak jest się tą młodą dziewczyną, właśnie patrzy się na te swoje matki i tak sobie człowiek mówi, Boże, nie chcę skończyć tak jak one. A potem człowiek jakby okazuje się, że kończy dokładnie tak. Ten nasz wyobrażony wzrok z młodości, albo no, ten przypomniany wzrok z młodości jest takim oskarżeniem dla nas teraz. No, a jednak ci się nie udało, prawda, uciec przed, przed tymi wszystkimi plagami, które kobiety za sobą ciągną przez pokolenia, przed tą opieką nad innymi, przed... Tym, tą zależnością od ciała, przed tą zależnością od wyglądu. Gdzieś mimo wszystko, że taka byłam i wykształcona i tyle się uczyłam i taką byłam feministką, da, skończyłam dokładnie w tym samym miejscu <grym> i ja się z tym rozprawiam. Na zapas się rozprawiam z tym wstydem, który mogę czuć pod wzrokiem mojej córki, jak dorośnie. Dziś Karolina Lewestam spotka się z czytelnikami i czytelniczkami w warszawskim barze. Studio Początek spotkania o 19.00. Łaciński patriarcha Jerozolimy będzie miał pełen i natychmiastowy dostęp do Bazyliki Grobu Pańskiego. Ogłosił to premier Izraela Benjamin Netanyahu W Niedzielę Palmową Duchownego nie wpuszczono do jednego z najświętszych miejsc chrześcijaństwa. Według izraelskich władz kardynał pierwatista Pizabala został poproszony o niewchodzenie do świątyni w obawie o jego bezpieczeństwo. Netanyahu przekonywał, że Jerozolima była wielokrotnie celem irańskich ataków, a w pobliżu bazyliki co najmniej dwukrotnie w ostatnich tygodniach spadały szczątki zestrzelonych rakiet. Zakazanie wejścia do bazyliki w Niedzielę Palmową spotkało się jednak z powszechną krytyką przywódców państw zachodnich. Bazylika Grobu pańskiego pozostaje całkowicie zamknięta dla wiernych i większości klerów w Jerozolimie od początku izraelsko-amerykańskich ataków na Iran. Skut tej decyzji są bezprecedensowe. Łaciński patriarchat Jerozolimy w specjalnym oświadczeniu napisał, że księża od początku wojny stosowali się do narzuconych ograniczeń. Niedzielną decyzję uznano za nierozsądną i rażąco nieproporcjonalną. W Wielkim Tygodniu Bazylika pozostanie zamknięta dla wiernych. Nie jest jasne, czy kościoły katolickie uzyskają ograniczony dostęp do niej podczas Świąt Wielkiej Nocy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Korespondencja kończy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Kolejne o 13.00. Zachęcam też do śledzenia wiadomości na naszym portalu. Pogoda. Poniedziałek będzie przeważnie pochmurny, prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Przejaśnienia możliwe w centrum i na północnym wschodzie, z kolei na zachodzie i południowym wschodzie kraju spodziewamy się opadów deszczu, w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na zachodzie w ciągu dnia możliwe burze i opady krupy śnieżnej. Jak mówi Przemysław Makarewicz z JMGW, dzień będzie chłodniejszy niż te poprzednie. Temperatura maksymalna od 6 stopni nad morzem, około 11 w centrum do 13 na wschodzie kraju. W rejonach podgórskich od 2 do 5 stopni, a wiatr będzie słaby i umiarkowany na zachodzie okresami porwisty z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 55 km na godzinę, natomiast wysoko w Sudetach wiatr w porywach będzie osiągał 110 km na godzinę i może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Jest chłodno, dziś rano na północy i częściowo na zachodzie kraju obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami. 28 Łódzkie spotkania baletowe już w kwietniu w teatrze Wielkim Włodzi. Największy festiwal tańca w Polsce i najwybitniejsi twórcy: Z zespołów English National Ballet, Gautier Dance oraz Kompania Nacional de Bailado. Wydarzenie otworzy premiera teatru Wielkiego Włodzi Supernowa. Szczegóły na opera.loc.pl.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 Program drugi Polskiego Radia jest 7 po 9. Państwa w poniedziałek 30 marca Magdalena Wojtora nicy za konsoletą, Andrzej Słuchek przy mikrofonie. To jest poniedziałek, wielki poniedziałek, początek Wielkiego Tygodnia. Nastrój refleksyjny, muzyka skłaniająca do wejrzenia wewnątrz. To będzie wątek przewodni tego kanonu, tych czterech dni, które wspólnie spędzimy między godziną dziewiątą i trochę, a południem. Nie będzie to muzyka stricte religijna, ani w bezpośredni sposób odnosząca się do liturgii tych dni Wielkiego Tygodnia, od poniedziałku do czwartku, ale też będzie tu trochę muzyki, trochę takich nagrań, które skłania Będą, jak powiadam, do refleksji, do zadumy, które podprowadzać mogą emocjonalnie i tych z Państwa, którzy są ludźmi wierzącymi i tych, którzy mają do religii pewien dystans, jednak do pewnego emocjonalnego przesilenia, z jakim wiąże się czas Wielkanocy. Ale zacznę dziś od płyty, która, koło której nie można przejść obojętnie, z dwóch powodów. Pierwszy powód to taki, że gdy pojawia się nagranie kreacja Jakuba Józefa Orwińskiego, no to dla nas zawsze jest to ważne, zawsze skupia naszą uwagę. Płyta nosi tytuł If Music. Jeśli muzyka. To pierwsze słowa pieśni Bersella, to oczywiście słowa, które zaczerpnięte są z Szekspira. No i skłaniają również te słowa w ujęciu obu panów do pewnej refleksji o naturze ludzkich emocji. Sam Orliński powiada, że ta płyta to takie kartki z jego muzycznego pamiętnika. Muzyka baroku, nie tylko Purcell, tam jest także Händel, właściwie dominują te dwa nazwiska, choć nie wyłącznie, o czym się państwo zaraz przekonają, wypełniają program tej płyty. Orliński mówi, że to jest taka płyta, do której on dojrzewał, bo każda z tych pieśni, każdy z tych, każda z tych kreacji to jest w jakiś sposób odniesienie do już historii jego muzycznego dojrzewania, muzycznego wzrastania, poznawania muzyki, która dla niego w wielu momentach była jakimś punktem Przyszłości, to znaczy takiej muzyki, do której on musiał właśnie dojrzewać, przygotowywać się, która wzrastała w nim, do której musiał nabrać pewnego osobistego stosunku. If music, no ale nie tylko muzyka obu panów w wykonaniu obu panów, czyli Orlińskiego i Biela wypełnia tę płytę. Kończy ją solówka Michała Biela i ja tak, poniekąd przewrotnie, ale z pewną myślą jednak od końca zacznę. Thank you. Taka właśnie jest puenta płyty Jakuba Józefa Orlińskiego i Michała Biela, ich music. Chorał z kantaty Bacha Herz und Mund und Tat und Leben, numer 147 w katalogu Schmidera. Za sprawą Dame Meir Hesse, chorał bardziej znany jest już teraz pod angielską nazwą, pod angielskim tytułem Jezu, Joy of Mans Desiring. No i tego chorału zamykającego płytę obu panów, ale oczywiście w wyłącznej interpretacji i wykonaniu Michała Biela słuchaliśmy na początek. If music. If music be the food of love, to słowa zaczerpnięte z wieczoru Trzech Króli Szekspira, a zarazem trzech wersji pieśni napisanej przez, czy napisanych może raczej przez Henry'ego Persela w 1690 roku. Jeśli muzyka jest pokarmem miłości, pokarmem duszy, zacznę od pierwszej wersji tej pieśni, bo obaj panowie zarejestrowali wersję pierwszą i trzecią, a potem jeszcze dwa fragmenty z króla Artura, także muzyka Persla. Jakub Józef Ordiński i Michał Biel z płyty If Music. No i to właśnie od pieśni Persela If Music Be the Food of Love. W pierwszej jej wersji rozpocząłem tę perselowską triadę. Potem dwa fragmenty z króla Artura, najpierw Cold Song z aktu trzeciego, potem finałowa maska z aktu piątego. I to właśnie Cold Song jest jedną z tych pieśni, z tych, jest jednym z tych utworów tej płyty, o których mówi Orliński, że musiał do nich dojrzewać, że to było swego rodzaju wyzwanie, z którym musiał się zmierzyć. I jest przynajmniej jedna jeszcze taka aria, w programie tej płyty, o której Orniski mówi w podobnym tonie, no jest to niewątpliwie przebój muzyki barokowej. Nie mogłoby też być tego króciutkiego przeglądu, przekroju płyty obu panów bez wejrzenia w stronę muzyki Händla, a ja spoglądam w tę stronę z tym większym sentymentem i z tym większym przekonaniem, że miałem okazję posłuchać Jakuba Józefa Ornińskiego na żywo w partii Juliusza Cezara, właśnie w muzyce Händla, w jego operze Giulio Cesare. To było w lutym tego roku z zespołem Il Pomodoro. Zresztą w znakomitej stawce solistów, wśród których pojawiła się także Sabine de Viel. No i tak, i, i Jakub Józef Orliński w tym estradowym, koncertowym wcieleniu To jest oczywiście innego rodzaju doznanie, innego rodzaju doświadczenie. To jest doświadczenie żywego, pełnego ekspresji wykonania, które dopowiada w mojej wyobraźni trochę do tego, co słyszymy w nagraniu płytowym, ale myślę, że ten Handel i także Państwa wyobraźnia pozwoli tu uruchomić naprawdę bardzo, bardzo głębokie wzruszenia. Terce, Ombra, Mai, Fu, Händla, no i raz jeszcze duet Jakub Józef Orliński i Michał Biel. Zacząłem, jak powiadam, nie bez powodu i nie z czystej przewrotności od fortepianowej wersji chorału Jana Sebastiana Bacha. Dlatego, że nie wiem, czy podzielają państwo mój pogląd, ale kiedy słucham tego recitalu, tej, tego programu Norlińskiego i biela, właściwie w ogóle nie interesuje mnie medium, jakim jest fortepian. W żadnym momencie nie czuję deficytu brzmienia orkiestry barokowej albo no, choćby klawesynu czy jakiegoś instrumentu ściślej czy bardziej związanego z epoką i estetyką niż duży czarny Steinway. I jest chyba coś na rzeczy w sytuacji, w której mamy do czynienia i z muzyką taką chciałoby się powiedzieć absolutną, absolutną w tym znaczeniu, w tym rozumieniu, że wykracza ona poza ramy swojej epoki, staje się czymś ponadczasowym w najpiękniejszym rozumieniu tego słowa. I wtedy to instrumentarium staje się rzeczą, chciałoby się powiedzieć, drugoplanową. No i z drugiej strony właśnie także wtedy, gdy ci wykonawcy, instrumentalista i wokalista w tym przypadku stają na poziomie równorzędnym, partnerskim wobec muzyki i jej kompozytora. Mam nadzieję, że jeszcze powrócimy na chwilę do tego nagrania dziś w kanonie. Tymczasem jednak jest w pół do dziesiątej. To się czyta. To się czyta. A naszą propozycją na te dni Wielkiego Tygodnia jest książka Szaweł. Historia prawdziwa Tomasza Terlikowskiego, która to książka ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego. Autor wnikliwie analizuje życie Szawła sprzed nawrócenia, jego dzieciństwo, młodość, pobierane nauki. Pokazuje kontekst historyczny i religijny biblijnych wydarzeń a wreszcie opisuje drogę do Damaszku, gdzie wszystko się zaczęło. Czyta Adam Bauman. Tu wszystko się zaczęło. Te słowa Jana Pawła II z jego rodzinnych wadowic, wygłoszone z charakterystycznym, promiennym, jakby dziecięcym uśmiechem, jak żadne inne określają znaczenie miejsca pochodzenia. Dom rodzinny, i dom Boży, połączenie miejsc, które jak żadne inne pozostawiają głęboki ślad w sercu człowieka. Jeśli szukać miejsca, gdzie wszystko się zaczęło dla apostoła Pawła, to będzie to także jego miejsce urodzenia. Miejsce, które było i na zawsze pozostało jego ojczyzną. Czyli miejsce, w którym, jak to opisywał Tadeusz Różewicz, poznaje się kwiaty, Zioła, zboża, zwierzęta, pola, łąki, słowa, owoce Ale i miejsca, gdzie doświadcza się pierwszej miłości i gdzie są nasze groby Takim miejscem, fundamentalnym dla Pawła, pozostawał Tars W tureckiej obecnie Cylicji. Paweł wracał do swojego pochodzenia Szczycił się nim, a także traktował jako własny znak rozpoznawczy. Ja jestem Żydem starszu, obywatelem znacznego miasta w Cylicji, mówi do rzymskiego trybuna, gdy pojmano go po zamieszkach, jakie wywołało jego wejście do świątyni Jerozolimskiej. Ja jestem Żydem urodzonym w tarsie, w Cylicji, mówi chwilę potem do swoich rodaków. Obie te wypowiedzi różniące się tylko jednym opisującym znaczenie miasta pochodzenia dodatkiem pokazują znaczenie tego pochodzenia dla Pawła, ale także skomplikowanie jego własnych korzeni. Paweł miał świadomość, że dla rzymskiego urzędnika określenie Tarsu jako znacznego miasta jest istotne politycznie i społecznie. Dla Żydów w Jerozolimie zaś Określa go jedynie na mapie żydowskiej diaspory. I dlatego nawet podając, skąd pochodzi, rozgrywał swoją tożsamość. Reinterpretował ją. Dookreślał tak, by nabierała nowych sensów w rozmaitych kontekstach. Gdy zwracał się do Rzymian, podkreślał zarówno rzymskie obywatelstwo, które nadawało mu pewne prawa, jak i znaczenie miejsca pochodzenia. Ale gdy kierował swoje słowa do Żydów, ograniczał się do podania miejsca narodzin, a jednocześnie wskazując na inne korzenie tożsamości Wychowałem się jednak w tym mieście u stóp Gamaliela, otrzymałem staranne wykształcenie w prawie ojczystym, mówi w Jerozolimie jednak i w tej wypowiedzi, podobnie jak we wszystkich określeniach Pawła w dziejach apostolskich Pojawia się informacja o mieście, do którego zresztą powracał w ciągu swojego życia, pochodzenia Miasto było pełne zgiełku, zapachów i radosnej krzątaniny Karawany ruszały na północ rzymską drogą Tars był zlepkiem różnych cywilizacji współżyjących z sobą spokojnie pod panowaniem Rzymu Cylicyjczycy, tubylcy, Hetyci, których przodkowie panowali niegdyś w Azji Mniejszej Bladoskórzy Grecy, Asyryjczycy, Persowie, Macedończycy, którzy przybyli tu z Aleksandrem Wielkim, gdy szedł na Indię Różnorodność, o której mowa sięgała jednak zdecydowanie głębiej niż tylko ku różnym językom czy kulturom, a nawet kolorom skóry Tars w tamtych czasach był zdecydowanie miastem, które dziś określilibyśmy wielokulturowym, a nawet mocniej synkretystycznym Religie, kulty, wyznania mieszały się więc tu ze sobą, przenikały wzajemnie i dawały zupełnie nieoczekiwane efekty Jeśli szukać analogii, to mogłaby to być Aleksandria z kwartetu aleksandryjskiego Lorenza Durella Albo z wierszy Konstantinosa Kawafisa Paweł, choć przecież zwędrował kawał świata Mógłby pewnie w jakimś stopniu podpisać się pod tezami Przepięknego, kanonicznego wiersza Kawafisa Miasto, miasto podąży za tobą Ulice będziesz przemierzał te same W tych samych dzielnicach będziesz dojrzewał I w tych samych domach poświejesz i w pewnym sensie można powiedzieć, że smak orientalnego miasta, wieloetnicznej i wieloreligijnej wspólnoty na zawsze pozostał w głowie Szawła. Jest w tej kwestii apostoł bardzo do nas podobny, bardzo współczesny, bo i my coraz częściej formujemy się w wieloetnicznych, wieloreligijnych wspólnotach. Ale jest jeszcze jeden element, który Tars wniósł do życia Szawła. Jeśli szukać analogii, można powiedzieć, że w odróżnieniu od pozostałych apostołów, a także samego Jezusa, był on chłopakiem z miasta. Rabbi z Nazaretu urodził się w Betlejem. Dzieciństwo spędził w Nazarecie, a jego język i narracje pełne były przykładów z życia pasterzy i rolników, a także rybaków. Apostołowie, z wyjątkiem Judejczyka Judasza, pochodzili z wiejskiej Galilei i też nie byli ludźmi zakorzenionymi w mieście Z Szawłem było inaczej Jeśli szukać obrazów, które miałyby określić jakiegoś współczesnego Szawła To byłby on człowiekiem sportowego miasta, blokowiska, miejsca, gdzie krzyżują się wpływy Duchowości, ale też gdzie prowadzi się swobodne, niekoniecznie spętane rozmaitymi więzami życie. On nie jest człowiekiem z niewielkiego, mocno ograniczonego więzami osobistymi, ale też pewnym rodzajem społecznego konformizmu miasteczka. Jego wychowanie to być może Bardziej doświadczenie chłopaka z blokowiska Który nieustannie spotyka się z innymi Rozmawia, spiera się Choć, to też chyba możemy przypuszczać Zachowuje własną tożsamość Tożsamość, która bynajmniej nie jest jednolita Szaweł pozostaje z jednej strony Żydem A z drugiej obywatelem rzymskim I człowiekiem kultury greckiej Jest jak wielu we współczesnej nam Europie, człowiekiem o splątanych korzeniach, szukającym w religii silnej tożsamości, której nie daje mu jego pochodzenie. Dlaczego? Bo środowisko, w jakim wychowywał się Paweł, było w istocie dwukulturowe. W Tarsie na Pawła decydujący wpływ wywierały dwie kultury, żydowska w jego własnym domu i grecka, która dominowała w mieście. Wskazuje niemiecki teolog Joachim Gnilka, a ksiądz profesor Waldemar Chrostowski uzupełnia Dzięki narodzinom w Tarsie Paweł był wszczepiony w kulturę hellenistyczną, która dotarła i utrwaliła się na tych terenach po podbojach Aleksandra Wielkiego Stanowiła wspólne dziedzictwo ludności zamieszkującej wschodnią część basenu Morza Śródziemnego i Bliski Wschód w mieście były stadion i teatr odbywały się zawody sportowe i misteria dionizyjskie wpływy i oddziaływanie hellenizmu były tak ogromne że dość zgodnie tolerowano i łączono go z elementami rdzennych kultur i wierzeń miało to zaowocować bezprecedensowym otwarciem przyszłego głosiciela Ewangelii na nie Żydów oraz jego pośredniczeniem między kulturami nadającymi jego życiu i działalności charakter prawdziwie uniwersalny. I właśnie to wzrastanie na pograniczu, ale też w swoistym rozerwaniu z całą pewnością ukształtowało charakter Szawła. To ono mogło najpierw pchnąć go w kierunku ogromnego radykalizmu, ochrony tożsamości a potem doprowadzić ku głębokiej redefinicji własnej wiary. Adam Bauman przeczytał pierwszy fragment książki Tomasza Terlikowskiego Szaweł Historia Prawdziwa, która ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego. Do lektury wrócimy już jutro, oczywiście o 9.30. Jest 9.41. W drugiej części dzisiejszego kanonu pomyślałem, że możemy skupić uwagę na muzyce Malera, która oczywiście nie odnosi się wprost do Wielkanocy ani do Wielkiego Tygodnia, ale która to muzyka w swojej finałowej części zatytułowanej Życie niebiańskie, a więc Das Himmlische Leben, prowadzi nas ku wizji nieba świętych. Może się wiązać w sposób ogólny, na pewno niedosłowny, może nie z samą Paschą i Wielkanocą, ale jednak z jakąś wizją zbawienia, którą proponuje nam Mahler w swojej generalnie przecież jasnej, wiosennej czwartej symfonii. I to tej symfonii będziemy słuchać, ale najpierw chciałbym jeszcze spuentować ten pierwszy odcinek yy, tego dzisiejszego kanonu płyty Jakuba Józefa Ornińskiego i Michała Biela If Music dwoma jeszcze fragmentami. Raz jeszcze będzie to Purcell, no i słynny Ritornello, Strike the Viol, a więc Uderz w struny. Zachęta do tego, byśmy, no jeżeli nawet nie uderzyli w struny, to byśmy słuchali. A potem by Spiąć całość klamrą, jeszcze druga a raczej w tym przypadku trzecia druga z tych przedstawionych na płycie wersja If Music Be the Food of Love i oczywiście Orliński z Bielem Sound sound, sound. Jakub Józef Orniński i Michał Biel. I jeszcze dwa razy Purcell to za nami. Strike the Vile, a potem trzecia wersja pieśni If Music Be the Food of Love, której dwa słowa początkowe posłużyły za tytuł całej płyty. Jest dziewiąta Teraz czas na dzieło, które rozmiarami oczywiście zupełnie zmienia proporcje w dzisiejszym kanonie. To będzie czwarta symfonia Malera. Kiedy mówimy o tym czasie wielkanocnym, często pojawia się skojarzenie z drugą symfonią Zmartwychwstanie. Chociaż trzeba pamiętać, że to malerowskie Zmartwychwstanie to nie jest dokładnie to Zmartwychwstanie you <laughs> O którym mówią święta Wielkanocy i w szczególności Wielkanocna niedziela, to jest. Oczywiście to jest skojarzenie, które samo przychodzi na myśl, ale nie jest to ten trop, którym dokładnie podążała myśl malera. Ja dzisiaj chcę w związku z tym też Państwu zaproponować inną symfonię, która z tym czasem i wiosennym, i wielkanocnym kojarzy mi się nie wprost, ale jak wspomniałem, no na pewnej emocjonalno-duchowej ścieżce. Czyli symfonię czwartą w tonacji g -dury. Moja radość podzielenia się z Państwem tą muzyką jest tym większa, że to kolejna odsłona serii nagrań z archiwum, ze złotego archiwum nawet, festiwalu w Werbie. To nagranie, które zostało zarejestrowane 23 lipca 2018 roku, Orkiestra festiwalowa prowadzona batutą i ręką Christopha Eschenbach'a z udziałem znakomitej chińskiej sopranistki solistki Metropolitan Opera Ying Fang. No i myślę, proszę Państwa, że właściwie to powinno wystarczyć jako wprowadzenie do tej muzyki, może jeszcze króciutki cytat z samego malera. Wyobraź sobie, Gładkie, błękitne niebo. Błękit, który trudniej uchwycić niż wszystkie zmieniające się i kontrastujące odcienie. To jest podstawowy ton całości. Tylko chwilami, tylko sporadycznie staje się ciemniejszy, a nawet upiornie przerażający. Ale to nie samo niebo ciemnieje, tylko dla nas staje się upiorne. Tak jak często ogarnia nas atak paniki w najpiękniejszy dzień w pełnym światła lesie. Oto więc czwarta symfonia Gustawa Malera. Przypominam orkiestra festiwalowa z Werbie, Dyryguje Christoph Eschenbach, a partię solową wykona Ink Funk.